Po świątecznej, wiosennej, muzycznej 175 audycji podcastu Radio 9 Lubin Witam wszystkich serdecznie, a przed mikrofonem Darek Dziś audycja, jak już wspomniałem, muzyczna I mam nadzieję, że to, co dla Was specjalnie wybrałem Pozwoli Wam się jeszcze bardziej zrelaksować ze słuchawkami na uszach Czytając na przykład dobrą książkę Albo tylko i wyłącznie relaksując się, słuchając podcastowej dziewiątki Zapraszam do audycji o numerze 175 o świętach, chociaż na początku zastanawialiśmy się pewnie wszyscy, które to są święta, bo nawet było zimno i popadał trochę śnieg, ale już zawitała wiosna i mam nadzieję, że zawita do nas już na dobre, chociaż kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, a wysłuchacie podcastowej dziewiątki i muzycznej audycji wiosennej. W doborze muzyki dopomógł mi jak zwykle niezawodny serwis muzykalny z którego pochodzą dzisiaj wszystkie utwory i są na licencji Creative Commons. Egon The Sun to pierwszy utwór, który Wybrałem dzisiaj dla was. Take me, drop me, far away. me, tame me, lock me away. Darling, this is all the way to be my lover. Carry me, a little care about. I will take it back. Care of me, I will carry you then somehow Someone's gonna leave it, you. you will fade away. You don't know if I'm running scare or stay. Hold me, I will take it back Carry me, I will carry you then somehow Sun is gonna leave you, and you will fade away You don't know if I'm running scared or stay. The night is gonna leave you, but you can't hide away The night is just dark, blessed day Yeah, yeah. Słuchając piosenki, którą przed chwilą wam zaprezentowałem, przeglądałem sobie strony internetowe w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego bloga, na przykład kulinarnego, takiego smakowitego i znalazłem dymiącą patelnię. Dymiąca Ciekawy blog, na którym możecie zobaczyć i przeczytać wiele ciekawych przepisów. Możecie zobaczyć nawet fotki, jak te później dania pyszne przygotowane zgodnie z tymi przepisami będą smakowicie, przepysznie wyglądać, a ludzie jedzą nie tylko smakami, ale i oczami, więc to przepyszny blok. Ale wracając już do podcastowej dziewiątki, którą właśnie dzisiaj słuchacie i tej wiosennej, muzycznej audycji Sean Ward, What's Your Name? zapytamy właśnie, jak ma na imię. Kolejna piosenka, którą dzisiaj wam prezentuję. Baby, tell what's your name is. I see you walking by looking the looking like you need to be my name cause girl you off the chain, but all I gotta know is one thing, baby tell me what you know. I need you, and I want you, I just gotta have you, I don't wanna flunk you, but oh, well, it's only one thing that I just gotta know from you, from you. I'm not Polski Detroit Podcast, Videocast. Forum do słuchania, oglądania i czytania. Detroit.com Hey, it's Angie B, hostess of the Chillcast on Podshow. The Chillcast features a sexy, sophisticated mix of pod-safe music to start your week off right. Kick back, relax. Let me soothe you and groove you with a silky smooth mix of electronica, jazz, R&B, world beat, and pop music from the freshest new releases available on the Podosphere. The Chillcast also offers exclusive tracks direct from bands, special half-hour artist features, CD giveaways, and extended DJ mixes, plus that special Angie B. touch. Adam Curry says I have the sexiest voice in podcasting, and my listeners agree. The Chillcast is your weekly half-hour This is Jordy hey, this is this Ribero. Ribero. Niezależna Ribero. muzyka pod sejf mało znanych wykonawców. Mój odtwarzacz w każdy czwartek od 10 do 13, dostępny także w podcaście. Zapraszam, Borys Kozielski. My Pocket Player podcast. Długi świąteczny weekend za nami, a przed nami fantastyczna majówka, bo 1 maja wypada w tym roku we wtorek i łatwo sobie obliczyć, że wystarczy tylko 3 dni wolnego dobrać, żeby przez cały tydzień odpoczywać od pracy, od codzienności. Mam nadzieję, że ze słuchawkami podcastową dziewiątką w odtwarzaczu graną i możecie wtedy słuchać tak fantastycznych utworów jak ten, który będzie następny The Audible Dark Choices You've Made. A ja tylko przypomnę, że podcastu Radio 9 Lubin można słuchać na oficjalnej stronie bloga podcastu, czyli www.radio9lubin.blogspot.com, ale także na oficjalnym fanpage'u na Facebooku facebook.com ukośnik dziewiątka czyli dziewiątka bez polskich znaków, i tam właśnie od poprzedniej audycji można słuchać już podcastowej dziewiątki. A teraz The Audible Dark Choices You've Made. No i po świętach, co niektórzy będą próbowali i chcieli pozbyć się zbędnych kilogramów, które nabyli podczas spożywania różnego rodzaju pyszności ze świątecznego wielkanocnego stołu. Idąc tym tropem będę próbował Wam pomóc i odwiedzę z mikrofonem już za chwilę klub fitness. Ale oczywiście po świętach będziemy wszyscy bardzo leniwi i będziemy chcieli jeszcze po świętach sobie odpocząć, więc opowiem Wam o tym, jak skorzystać racjonalnie z sauny. A właściwie opowie Wam o tym trener. Zapraszam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 Nie liczę już odcinka, ale w kolejnej wizycie w Klubie Piór moim rozmówcą jest? Piotr Tajs, trener personalny. A dzisiaj porozmawiamy o treningu poprzez relaks. Udamy się wirtualnie na basen i do sauny. Powiedz Piotrze, jak powinniśmy racjonalnie i tak naprawdę zdrowo skorzystać z sauny? Czy też suchej, czy to łaźni parowej, tych saun, tych dwóch rodzajów saun, które mamy właśnie w klubie piór? Sauny przede wszystkim powinniśmy korzystać, wiadomo, będąc w klubie jakoś w miarę racjonalnie, nie za często. Sauna jest takim jakby typem treningu, że tak powiem, który oczyszcza nasz organizm, uodparnia go, czyli jest to też jakaś forma treningowa, ale troszeczkę z innej strony. Podnosi nam również przemianę materii. Osoby początkujące nie powinny chodzić częściej do sauny, jak powiedzmy raz na dwa tygodnie, a później w miarę jakiejś tam mocniejszej adaptacji, raz w tygodniu, bądź dwa razy w tygodniu, no raczej nie częściej. Pobyt w saunie jest takim pobytem, który, do którego powinniśmy się przygotować. Dużo osób korzysta z sauny na przykład po treningu, kiedy są zmęczeni, bezpośrednio przemęczeni, kiedy układ sercowo-naczyniowy jest wytężony po intensywnej pracy na treningu aerobowym. Tego również nie polecam. Przychodząc do sauny najlepiej jest być w miarę wypoczętym, odpoczętym po treningu, dość dobrze nawodnionym. Nie możemy przychodzić do sauny głodni, ani też przejedzeni. Zalety sauny są naprawdę różne. Stwierdzono to już właśnie Finowie stwierdzili, dlatego jest to ich, ich ulubiona jakby taka dziedzina. Lubią po prostu przebywać w saunie. Przenosi się to oczywiście na Europę, staje się to coraz modniejsze. Przy wielu właśnie fitness klubach powstają właśnie takie sauny. Wejście do sauny powinno się odbywać w zakresie maksymalnie półgodzinnym, dzielonym na 2 trzy wejścia, w zależności od stopnia zaawansowania. Panuje tam temperatura około 100-110 stopni, w zależności też od wysokości, na jakiej się znajdujemy, bo są tam takie jakby siedziska, uformowane w dwóch, trzech rzędach. Im, Im siedzimy wyżej, tym jest wyższa temperatura. Yy, na początek najlepiej sobie zaczynać od tych troszeczkę niższych temperatur i co rusz, kiedy widzimy, że jednak przynosi to jakieś korzystne efekty, nie czujemy się źle po saunie, za każdym razem starać się jednak uzyskiwać jak najwyższą temperaturę. Yy, co daje nam sauna? Sauna na pewno daje nam oczyszczenie yy, skóry otwierają się pory, także wyrzucamy, wyrzucamy dużo substancji toksycznych z organizmu jest to bardzo dobre, bo taka skóra oczyszczona później w chłonie niesamowicie wszelkiego rodzaju barcamy, kremy, czyli jest jakby zwiększone działanie różnego typu właśnie kosmetyków również nas uodparnia oczyszcza nas z wszelkiego rodzaju toksyn poprzez wzmożone wydalanie potu daje nam taką możliwość kontroli oraz jakby treningu właśnie, bo mówiłem na początku, że jest to trening czyli jest to treningu, trening układu sercowo-naczyniowego robiony w innej formie czyli nie w formie takiej typowo tlenowej jak robimy na treningu aerobowym ale w formie treningu poprzez właśnie dozę wysokiej temperatury wówczas zwiększa się krążenie krwi dochodzi nam krew do, do, do wszelkich organów czyli do takich zakątków ciała gdzie normalnie jest to utrudnione ponieważ nie ma tam zbyt mocnego krążenia i w momencie kiedy na przykład wychładzamy ciało powoduje to zmniejszenie obiegu krwi wzmocnienie odporności ciała i po takim cyklu ponownie chwilkę musimy się odprężyć wejść do sauny i robimy takie coś na zmianę, jest to naprawdę bardzo dobry efekt który przynosi naprawdę korzyści, ale w miarę trzeba z tego systematycznie korzystać. Nie zapomnijmy też dodać tych wskazówek, które chociażby mamy wywieszone obok Waszej sauny, że do sauny suchej powinniśmy wchodzić, będąc suchymi, powinniśmy też zdjąć biżuterię, która może spowodować nam na przykład drobne oparzenie. Tak, jakieś byłem właśnie.. Może nie tyle świadkiem, bo tutaj świadkiem to o tyle nie byłem, bo to się stało na mojej osobie. Wszedłem do sauny, faktycznie zapomniałem ściągnąć łańcuszka i, i dosłownie, nie wiem, po niecałej minucie czy dwóch wyleciałem z sauny i zerwałem łańcuszek, ponieważ był tak nagrzany, że, że aż parzył i można było naprawdę poparzyć sobie ciało. Dlatego musimy właśnie zwrócić uwagę, żeby nie mieć żadnej bi biżuterii. Również nie możemy być pod wpływem alkoholu. Nie wchodzimy do, do sauny, tak jak tutaj zostało powiedziane, z wilgotną jakąś skórą. Zawsze musi to być kąpiel, musimy się wymyć wcześniej, dobrze wyczyć skórę i dopiero wchodzimy do sauny. W miarę dobrze nawodnieni, czyli jeżeli się wybieramy do sauny, dobrze już sobie się wcześniej nawadniać przed wejściem do niej, żeby mieć właśnie, żeby nie nastąpiło zbyt szybkie odwodnienie organizmu i również musimy się nawadniać po saunie albo w trakcie, kiedy wychodzimy z niej, właśnie chłodząc się zimną wodą. Jeszcze tutaj chciałem powiedzieć o takich tych zimnych prysznicach. Zaczynamy je robić od dolnych partii ciała, powoli, powoli przesuwając ten prysznic w kierunku serca, żeby to nie był jakiś szok dla organizmu, żeby jednak takie było przyzwyczajenie. Naprawdę niesamowicie tu odpalnia organizm. Jest to dobre na no no takie wzmocnienie organizm, bo organizm zostaje takiego szoku ciep cieplnego, yy, uczy się pracować w różnych warunkach, takich zmian temperatur. Czyli jeżeli, szczególnie jest to polecane na jesień, kiedy yy, takiego typu warunki już będą na dworze, że będzie coraz zimniej, będziemy przemazać, w, wówczas dzięki czemuś takiemu uodpaliamy się. Powiedz mi, osoby mające jakiekolwiek problemy naczyniowo-sercowe powinny raczej nie korzystać z sauna. Tak, sauna na pewno nie jest polecana osobom, które mają nadciśnienie, żylaki, choroby układu sercowo-naczyniowego związane też właśnie z jakąś nieprawidłową pracą serca osoby, które są po jakichś przeziębieniach osłabione, które mają jakąś podwyższoną temperaturę ciała panie, które akurat mają miesiączkują kobiety w ciąży, również nie powinny chodzić do sauny osoby, które mają jakieś tam zmiany skórne a także osoby, które mają przesuszoną skórę Również nie powinny korzystać z sauny, ponieważ y, wówczas może to zadziałać właśnie w odwrotnym kierunku, jeszcze ta skóra bardziej nam się wysuszy. Jest szczególnie polecana sauna dla osób z, ze skórą normalną i tłustą. Nie? Wtedy to oczyszczanie właśnie z tych, z tych substancji tłuszczowych właśnie tutaj powoduje, że ta skóra troszeczkę nabiera y, takiej ogłady i, i staje się bardziej promienna i mamy mniej kłopotów właśnie związanych z, z jakimiś tam bryszczami. Wiem, wrzodami, tego typu właśnie różnymi. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości jeszcze z tego jak skorzystać z sauny, to oczywiście możemy się zapoznać z zaleceniami, wręcz regulaminem korzystania z sauny, który mamy obok nich. Możemy też zasięgnąć porady każdego trenera w klubie i na pewno taką poradę uzyskać. Tak, jak najbardziej. W szatni mi informacje przed wejściem do, do sauny więcej właśnie o stopniu przygotowania, jak powinno się to odbywać. Tutaj trenerzy też podpowiedzą. Także myślę, że z tego typu nie powinniśmy się obawiać tutaj wejścia jakby... Nie jest to jakaś jedna wielka niewiadoma, ponieważ tutaj naprawdę można się spytać i My służymy pomocą, ale jeszcze chciałem wrócić do jednej sprawy, bo ja cały czas opowiadałem o saunie tej suchej. Jeszcze mamy tutaj saunę parową, w której jest zwiększona wilgotność powietrza, a zmniejszona temperatura. Tutaj temperatura jest w granicach około powiedzmy 60 stopni i również wilgotność też jest mniej więcej też 60%. I właśnie ta podwyższona wilgotność powietrza daje nam uczucie, że jednak w tej saunie jest o wiele cieplej, nie? Czyli jakby nam podnosi odczuwalne ciepło. Yy, I jest to sauna innego typu bardzo dobra. Ona jest szczególnie na drogi oddechowe. Yy, dzięki właśnie tej parze tutaj fajnie całe, całe tutaj oskrzela. Wszystko nam jakby zaczyna lepiej pracować. Dobra jest też, kiedy jesteśmy też po jakiejś chorobie. Gdzieś jeszcze mamy jakieś słogi niedoleczone i jakieś tam po, po tej chorobie pozostałości szybciej możemy doleczyć sobie. Także ta sauna też ma fajne, fajne po prostu yy, pole działania i jest mniej może dokuczliwa dla osób, które nie znoszą właśnie tak, tak wysokich ekstremalnie temperatur. I jeszcze jedna rzecz, sauny działają dość dobrze też na naszą psychikę, wydzielają się endorfiny. Jesteśmy bardziej zrelaksowani, wychodzimy z, saunii, z sauny właśnie tacy bardziej aktywnie nastawieni na wszystko, tacy trochę błodzy, na pewno zachce nam się też może i spać, co niektórym drzemka jest jak najbardziej wskazana, to jeszcze tak dopieczętowuje pozytywny efekt sauny. Dlatego też chciałem powiedzieć, żeby nie wychodząc w ogóle z takiego zabiegu w saunie, czyli takiego cyklicznego, trwającego maksymalnie pół godziny w dwóch, trzech wejściach, Y jeszcze musimy wziąć y na koniec już nie taki zimny, lodowaty prysznic, ale letni, dobrze się po nim obetrzeć i poleżeć sobie, zrelaksować się na leżaku, żeby wyrównać sobie krążenie, powoli powrócić do takiej swojej normy sercowo-naczyniowej, nawadniając w trakcie organizm. Wtedy to już jest taki pełen pobyt I jeżeli nam się uda zdrzemnąć w tym czasie, to już jest naprawdę rewelacja. O tyle, o ile do sauny suchej zabieramy ze sobą ręcznik, żeby na nim przysiąść czy się położyć, do, do sauny łaźni parowej, sauny mokrej już tego ręcznika nie zabieramy, wiadomo, z uwagi chociażby na podwyższoną wilgotność, on nam po prostu zawilgotnieje. Tak, dokładnie, Także Ręczniki możemy sobie powiesić zawsze przed wejściem do sauny tutaj właśnie, do tej parowej i wychodząc z niej skorzystać z tego ręcznika. A co trzeba zrobić, żeby zażyć kąpieli w saunie, w klubie piór? Wystarczy być klubowiczem? No na pewno, wystarczy być tylko klubowiczem, ponieważ osoby z zewnątrz, no, które by chciały tylko przychodzić do sauny, a nie są zapisane, no nie mają takiej możliwości. Nie mamy takiej możliwości wykupienia sobie tylko karnetu do sauny, nie korzystając w ogóle z wszelkich tutaj udogodnień klubu, czyli nie będąc zapisanym na stałe, więc zapisując się do klubu yy, mamy możliwość już korzystania z wszystkiego, z sauny i z tych innych treningów grupowych i z wszelkiego sprzętu yy, czyli zostaje nam się tylko zapisać naprawdę i korzystać z szerokiego spektrum yy, tutaj zajęć i form relaksacyjnych w klubie Piór. I w kolejnej naszej wizycie ponownie na trzecim poziomie Kupru Mareny w Klubie Piór postaramy się zagłębić kilka innych ciekawostek treningu i nie tylko w Klubie Piór. Dziękuję wszystkim słuchaczom i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję również za rozmowę. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w 175. audycji podcastowej dziewiątki, a kolejny podcast już za kolejne dwa tygodnie. Zapraszam do słuchania, do usłyszenia. Cześć!